naszą ziemię, zaczyna gwiecić, powiem się znaki na niebie. Ona zeszła w dół, zaczyna kopić kręgów. Ludzie zaczynają się bać, wszyscy się boją, gdzie ma sens uciekać, to śmierć. Ta pierlona glida, ta pierlona Dziwa, zaczyna zaglądać do okien domów. Kurwa nikt nie może mi pomóc, Jebana Dziwa się z nami bawi, ale nikogo, nikogo nie ułaskawi. Robi to powoli ze swoim wyczuciem, nie tylko ona da to uczucie. Kurwa jebana, dziwa pierdolona Łanie ustaje i nadchodzi ona Nie ma sensu i czasu na ucieczkę Bawi się ze mną jak z małym dzieckiem Jeszcze nie widzę ty kurwy dokładnie Szansa, że coś się stanie, leć kurwa, to ja wierzę, to nie pomaga płacz, ani pacierze postać się robi, coraz bardziej wyrazić, staty kurwo, stań się znów lista. czy to mój pierdolony koniec, nie, ja w to kurwa nie wierzę, będę walczył jak dzikie zwierzę, słyszę kroki w drugim pokoju, śmiechy małego dziecka, nie mam dość tego groju boże, może pomóc jej, o nie, nie dam jej tej radości, będę walczył płami i kości, zimno zaczyna się robić wokół mnie, łaftanoa tu już tu jest, dlaczego pytam się u ciebie, dlaczego te ja mam znaleźć się w niebie? O nie, kurwa nie, a może mam być tam na dole, gdzie ogień drażni moją duszę, mam przeżywać tej bane katusze, nagle twarz włania się z zły, widzę oczy i słyszę gin śmieć to nie wiatr, nigdy nie przemija, najgorsze to, że ciągle zabija. nigdy jej jeszcze oprócz Boga nie pokonał, uważaj człowieku, bo i Ciebie zawoła, chodzi biała, chuda i sina, że marzenia, jej zimna moc, Wierzona jest, ale jej nie widzisz, giniesz, umierasz, a rodzina się dziwi, zła, dla nas delikatna jak grosa, czarny płaszcz który ostra kosa, to się nie każdego, starego czy młodego, bez wyjątku do nic bo być musisz, chyba że ryzyko bardzo lubisz. Nigdy nie wiesz co stanie się. Dumierasz, nie wiesz, że to na dosięgła cię Długie są jej kościste ręce. Niektórzy giną w fale, inni w męce. Żeby przyszła nie trzeba wiele. Wiedzą o tym wszystkim i pański wiele i praca. Zbieranie po tysiąc razy. Przychodzi, odbiera życie, nie bierze kasy szum, walka o każde ogniwo ona naprzód idzie i zbiera swoje żniwo powoli bez dokładnie i dostojnie bez żadnych błędów, bardzo spokojnie XX wiek, piąta wojna to już fakt długa jej droga, kwisty jej trakt przemierza ten świat na wszystkie strony możesz się czuć zagrożony okazji jest dużo, uważaj by nie było za późno dragi, nieprzemyślany seks, wszystkie inne życia, wady, nie domyślasz się po fakty tej sprawy to śmierć to mi nie ucieczka, to nie wolność, reszta jest milczeniem Zdaj mi się sobą, a nie głupim pietoleniem Lecz to wszystko to wielkie gówno można jebać to równo Ciesz się, że żyjesz, cieszę się, że oddychasz Bo minie chwila, a już kurwa stychasz Wykorzystaj ten dar, nie daru życia Zleć wysoko, to uchronić od gnicia. Nie bądź kary, nie daj się jedna zgnieść po bo przyjdzie, bo przyjdzie po ciebie śmierć Ciesz się, że, cieś, że żyjesz, żyjesz ciesz się, że oddychasz Pomij nie chwila, a już kurwa zdynasz Tylko z dar, nie zmarł daru życia być wysoko, to uchronić się od zlicza Nie bądź dzikalny, nie da się jednak gnieść Bo przyjdzie, bo przyjdzie, bo ciebie śmierć Myślimy, mówiąc o śmierci Spotkamy się za świata